Witam wszystkich Gomczabar z mojego studia w Kobe. Dzisiejszy podcast będzie trochę dłuższy niż zwykle, ponieważ chciałem wam opowiedzieć o mojej wycieczce pociągami w poprzek Japonii, którą odbyłem przedwczoraj i wczoraj. Jeżeli śledziliście mojego Twittera, to na pewno widzieliście wiadomości wysyłane prawie na żywo o tym, gdzie jestem i dokąd się udaję. Zapraszam też na moją stronę, jeżeli słuchacie gdzieś tam trasie na iPodzie, to wejdźcie sobie potem na stronę, bo pojawi się tam dosyć dużo zdjęć właśnie do tego odcinka. Ze wszystkich 500 zdjęć, które zrobiłem, wybrałem, mam nadzieję, te najlepsze i właśnie wstawię pod podcast. Więc myślę, że warto je obejrzeć, żebyście wiedzieli, o czym mówiłem. No więc od początku, rzecz zaczynając, kupiłem sobie niedawno znowu bilet 18 młodości, tak? czyli ten bilet taki, za pomocą którego można jeździć przez 5 dni dowolną odległość pociągami kolei państwowych, czyli JR, i można to wykorzystać właśnie w taki sposób, że jedną osobą jeździmy przez pięć różnych dni, i w tym w te dni możemy sobie dowolnie wchodzić i wychodzić ze stacji, jeździć dowolnymi liniami. Oprócz pociągów takich super ekskluzywnych, jak nie wiem, na przykład ten super Hakuto, który przejeżdża u nas przez Kobe czyli takie super ekspresy, i Shinkansen oczywiście też odpada. No i jak taki bilet mamy, to możemy albo sami właśnie jeździć przez 5 dni, albo możemy to inaczej sobie podzielić i na przykład dwie osoby mogą jechać po dwa razy i jeden jeszcze zostanie, albo pięć osób raz tylko. Jest to dość użyteczny bilet, składa on się z takich pięciu właśnie miejsc na stempelki. Każda osoba, albo za każdym razem jak na nowo zaczynamy taki dzień wyjazdu, to dostajemy taki stempelek i potem tylko pokazujemy ten bilet, u pana kierownika stacji, kiedy wchodzimy albo wychodzimy na taką stację. No i generalnie jest to taki bardzo znany bilet. Dużo osób w Japonii z tego korzysta, żeby właśnie w czasie wakacyjnym, bo tylko wtedy on działa, móc sobie właśnie pojeździć dowoli po Japonii. Bardzo dużo młodzieży, ale też osób starszych. No wszyscy, którzy lubią jeździć pociągami takimi lokalnymi, gdzieś tam w nieznane, ten bilet używają. No i jest on na tyle popularny, że są nawet specjalne magazyny, mapy i tak dalej, gdzie opisane są wycieczki, które możemy zrealizować za pomocą tego biletu, no i co możemy ciekawego zobaczyć w danym regionie, czy na danej stacji. Celem mojej wycieczki było Morze Japońskie, no i miejscowość, która się nazywa Tottori, wydaje mi się taką najbardziej sensowną, tam sobie właśnie w tym, którymś magazynie zobaczyłem, że tam są bardzo fajne wydmy i bardzo fajne w ogóle wybrzeże, więc mówię, a, to sobie tam pojadę. Zapakowałem plecak i wyruszyłem o godzinie 6 rano zabójczej, no i dojechałem do Himeji właściwie bez problemu. Wziąłem sobie po prostu pociąg ekspresowy, który, no wiadomo, z Kobe tam co chwilę coś odjeżdża we wszystkich kierunkach, więc... Tutaj nie było najmniejszego problemu, wsiadłem do najszybszego pociągu i dojechałem do Himeji w ciągu godziny. I tam zaczęły się bardzo ciekawe rzeczy dziać, ponieważ wybrałem sobie taką bardzo małą, nieznaną linię, którą chciałem pojechać właśnie w kierunku Todtori, bo też wyczytałem w jednym z tych magazynów, że to jest bardzo malownicza linia i jest bardzo znana z kwitnących wiśni, które jeszcze, wiosnę mówiąc, nie kwitną. Ale no cóż, zaryzykujmy i pojedźmy taką linią, która jest mniej znana. No i zaczęły się dziać bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ oprócz tego, że uciekł mi pierwszy pociąg, który mogłem jechać, okazało się, że w tych takich małych pociągach bilety kupuje się w taki dosyć specyficzny sposób, mianowicie jak wchodzimy do takiego pociągu, to mamy takie urządzonko, które w zależności od tego, na jakiej stacji wchodzimy, wypływa nam taki bilecik z numerkiem. Czyli na przykład stacja numer 1, stacja numer 2 i tak dalej. I na takiej tablicy wyświetlają się kwoty które musimy zapłacić, jeżeli wsiadliśmy na stacji numer 1 na przykład, albo wsiadliśmy na stacji numer 2. Czyli te numerki się tak przesuwają w prawo, w miarę tego, jak pociąg pokonuje kolejne stacje. No i oczywiście to też nie jest taki duży pociąg, tylko najczęściej składa się z jednego takiego pociągu, to znaczy jednej małego wagonu. U nas takie rzeczy nazywają autobusem szynowym, ale w Japonii jest to tak zwany one-man, czyli obsługiwany pociąg przez jednego maszynistę tylko, który też służy za obsługę kasy w momencie, kiedy wychodzimy. No i zadowolony z życia wsiadłem do takiego pociągu No i przejechałem aż całe dwie stacje I oczywiście pociąg skończył swój bieg Trzeba wiedzieć o tym, że pociągi lokalne w Japonii to u nas są lokalne faktycznie Znaczy te pociągi na trasie na przykład, które jeżdżą przez Kobe To one pomimo tego, że są lokalne to one pokonują bardzo długą odległość Na przykład potrafią dojechać nie wiem, z Akashi do Osaki czy aż do Kyoto To jak sobie zobaczycie na mapie to jest dosyć daleko Natomiast ten pociąg, którym ja pojechałem, i nie tylko ten, okazuje się, one pokonują, nie wiem, tam dwie, trzy stacje, cztery, 5 i już, no, kończą swój bieg, bo są lokalne. No więc ja pojechałem pierwszym lokalnym pociągiem, wyszedłem na drugiej stacji, bo pociąg dalej nie jechał, no i odczekałem swoje pół godziny na peronie, no i przyjechał następny pociąg. Trzeba wiedzieć, że podróżowanie w ten sposób w Japonii jest dosyć wygodne, ponieważ najczęściej pociągi jadą w tym samym, jadące w tym samym kierunku odjeżdżają z tego samego peronu. I po prostu wychodzimy, czekamy aż następny pociąg lokalny podjedzie i jedziemy dalej. Czasami zdarza się tak, że trzeba zmienić platformę, no ale one są na tyle dobrze oznaczone i w sumie wszędzie są rozkłady, że nie ma najmniejszych problemów, żeby znaleźć przesiadkę. Problem może się okazać to, że tych przysiadek może nie być. Tak jak ja zrobiłem właśnie. Czyli pojechałem sobie tym następnym lokalnym pociągiem. Kolejne cztery stacje wysiadłem. W środku niczego, to znaczy stacja składała się z budynku stacji takiego małego i tyle, nawet tam nikogo nie było. No i sprawdziłem na rozkładzie, że następny pociąg lokalny w tym kierunku będzie odjeżdżał za dwie godziny. Tak. Czas ten spędziłem na spacerowaniu przemyśleniach bardzo głębokich oraz wykonaniu bardzo dużej ilości zdjęć owej stacji. Tutaj taka mała dygresja, polecam sprawdzić sobie najpierw połączenie na takich serwisach jak Odekake, która to strona należy zresztą do kolei JR, no bo połączenia zwykle są dosyć dobre, ale jeżeli się wpadnie gdzieś w taką dziurę właśnie, nie mam tu bynajmniej na myśli rozmiaru samej miejscowości, ale dziurę komunikacyjną to można spokojnie spędzić kilka godzin na stacji, ponieważ zdarzają się miejsca, w których jest na przykład 5 czy 6 pociągów dziennie. W obu kierunkach. Co dla ludzi takich jak ja przyzwyczajonych właśnie do komunikacji z Kobe, czy z Tokio, jest szokiem niesamowitym. No ale dobrze, jak już odczekałem swoje, przyjechał kolejny bardzo ciekawy pociąg, tym razem pomarańczowy One Man. Ja może przyznam w tym momencie, że ja mam w sobie trochę takiego japońskiego miłośnika pociągów i generalnie pociągi trochę inne niż te codzienne. To jest bardzo dla mnie ciekawa rzecz. We wszystkich tych mniejszych pociągach na przykład, zamiast systemu klimatyzacji, zamontowane są po prostu wentylatory na suficie. To czasami się zdarza, jeżeli oglądaliście anime, to czasami widać właśnie te takie wentylatory i to, że te pociągi są takie... Widać po nich, że są stare, ale są bardzo, bardzo dobrze utrzymane i generalnie muszę przyznać, że są bardzo czyste. W każdym z tych pociągów znalazła się toaleta, nawet w tym najmniejszym One Manie. Mają one po prostu swój niepowtarzalny klimat i są bardzo, bardzo interesujące. Zarówno dla mnie, jak i dla wielu innych miłośników pociągów, których zresztą kilku spotkałem podczas swojej drogi. No i sama trasa okazała się, tak jak gazeta zapowiadała, bardzo, bardzo ładna. Taki górski szlak z dużą ilością tuneli, przełęczy, mostów, małych miejscowości pośrodku lasu gdzieś tam. I same stacje, takie malutkie budynki, najczęściej drewniane, tylko czasami wiaty jakieś dodatkowe dla, dla pasażerów. W jednym miejscu chyba tylko widziałem taką nowoczesnie zbudowaną stację, reszta wszystkie stacje pamiętające. Nie wiem, 30 lat wstecz. Oczywiście czysto i zadbanie, jak to w większości miejsc w Japonii. No ale tak klimatycznie i bez zgiełku, bez tego całego szumu wielkich miast. Bardzo przyjemna wycieczka. To czyli cel mojej wyprawy, osiągnąłem kilka dobrych godzin po zakładanym czasie, więc już nie miałem raczej szans, żeby wrócić tego samego dnia, wynająłem sobie pokój w hotelu i powiedziałem, dobra, to skoro jestem tutaj i jeszcze trochę światła dziennego zostało, to może wybiorę się na te wielkie wydmy, które są taką główną atrakcją właśnie tego miejsca. Mamy największe w Japonii pole wydm. Wziąłem aparat w garść, w statyw w drugą garść i postanowiłem zrobić kilka nocnych zdjęć. Razem z jakimś losowym Japończykiem, który za pomocą tego samego biletu przyjechał aż z Kioto, żeby właśnie zobaczyć te wydmy, a potem gdzieś dalej tam jechał. Chcieliśmy do autobusu i pojechaliśmy no, zobaczyć sobie te wydmy. Pogoda jeszcze wtedy dopisywała, więc wyraźnie weszliśmy na wydmy, które naprawdę okazały się bardzo, bardzo duże i bardzo, bardzo wysokie i rozległe. I można jeszcze użyć kilku innych przymiotników. Na początku było bardzo fajnie, zrobiliśmy sobie kilka zdjęć, oczywiście Japończyk pozował w pozie japońskiej 1, czyli z symbolem Wiktory, pokazywanym przed siebie. No ja postanowiłem zrobić kilka zdjęć ze statywów, wszedłem na najwyższą wydmę, z której zostałem prawie zmieciony. Zostałem prawie zmieciony przez wiatr, który był tak niesamowicie silny, niósł są sobą takiej ilości piasku i śniegu, który nagle zaczął padać ze wszystkich możliwych kierunków że zanim zdążyłem wsadzić do aparat do, do torby, to już nie miałem czapki, nie miałem też statywu, który pomimo, że był rozstawiony, został zdmuchnięty z wydmy i gdzieś tam sobie leżał i zostawał szybko zakopywany przez piasek. Gdy ja szybko schowałem aparat, chyżo, to znaczy na no tyle, ile potrafiłem biegać po piasku takim dosyć głębokim, wziąłem statyw, który już zmienił się w taką kubkę bardzo fajną, znalazłem czapkę, która już tylko trochę wystawała, wytrzepałem i uciekłem stamtąd po prostu. Zrobiło się bardzo, bardzo zimno i w nocy spadł śnieg. To niesamowite, w Kobe w ogóle nic nie padało w tym czasie. Następne podejście moje do Wydm wykonałem następnego dnia. Ubrałem się na pierwszą wycieczkę właśnie na, na Wydmy. Udało mi się jeszcze też zobaczyć trochę plaży, która okazała się usiana po prostu setkami różnych przedmiotów wyrzuconych przez morze. Między ciągu nocy, między innymi, nie wiem jakieś boje takie wielkie, które dopłynęły aż z Korei. Kii bejsbolowe udało mi się znaleźć, nie wiem, hełm, bardzo dużo różnych piłek, butelek i wszelkiego typu przedmiotów. No i doszedłem właśnie do samych tych wydm. I co ciekawe, pomimo bardzo wiecznej, mroźnej pogody, znalazło się też kilkudziesięciu Japończyków, którzy przyszli zobaczyć owe wydmy. Oraz kilka smętnie wyglądających wielbłądów, na których ci Japończycy jeździli sobie tam. Ja wszedłem oczywiście na najwyższą wydmę, którą zresztą wspinało się bardzo wielu Japończyków, całe rodziny i wycieczki. No i tam stali, podziwiając prędkość wiatru i niesamowitą zdolność cierną e, nadchodzących ze wszystkich stron możliwych ziarenek piasku. Nie było to bardzo przyjemne i generalnie ciężkie do wytrzymania dłużej niż 15 sekund. Nie dało się patrzeć w stronę, z której ten piasek nadcierał i generalnie wykonanie zdjęć na przykład na wysokości niższej niż metr było nie do zrobienia. Wykonawszy kilka zdjęć Japończyków stawiających zaciekły opór tumanom kurzu zobaczyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mianowicie trochę poniżej było dwóch Japończyków, którzy puszczali modele samolotów, a dokładnie szybowce takie zdalnie sterowane, o dosyć dużej rozpiętości skrzydeł. I oni rzucali te szybowce na ten taki niesamowicie silny wiatr i latali wzdłuż tej brzegowej linii, wykonywując różne niesamowite ewolucje. Ja natomiast usatysfakcjonowany ilością piasku, jaką miałem w kieszeniach, wróciłem do centrum Tottori i zabrałem się za powracanie do domu trochę inną trasą tym razem, ponieważ wybrałem linię kolejową, która biegła wzdłuż Wybrzeża i okazało się to jedną z lepszych decyzji w czasie tej całej wycieczki, ponieważ linia ta jest przepiękna. Mijamy co chwilę bardzo malownicze tunele, mosty, a między tymi górami, w których te tunele są, mamy takie malutkie miejscowości, które są w ko takich kotlinach z widokiem na morze, czyli z zatokami. Więc wygląda to naprawdę niesamowicie, zrobiłem trochę zdjęć właśnie z okien jadącego pociągu. Jest to, jest to bardzo malownicze jeden z piękniejszych widoków takich nadmorskich, jakie miałem do tej pory przyjemność oglądać w Japonii Naprawdę polecam wszystkim miłośnikom właśnie takich nadmorskich klimatów i ja myślę, że też jeszcze jeszcze się tam wybiorę, żeby to wszystko dokładnie zbadać. Ciekawostką były również stacje, które znajdowały się... No stacje to dużo powiedziane, takie przystanki kolejowe, które znajdowały się w różnych najdziwniejszych miejscach, na różnych najdziwniejszych wysokościach. I podejrzewam, trzeba się do nich nieźle nawspinać, żeby, żeby się do nich dostać w niektórych miejscach. Linia ta jest chyba dosyć znana, bo nie tylko ja, okazuje się, pojechałem sobie tam na wycieczkę, tylko w moim pociągu, którym ja jechałem, była taka para Japończyków, Chyba z Osaki albo z Tokio, która wybrała się tam tylko w tym celu, żeby zrobić zdjęcia właśnie pociągą i tym stacją. Była taka babcia wraz z wnuczkiem, też Japończycy oczywiście, gdzie babcia paszczyła pod pachą taką wielką e, książkę zawierającą rozkład e, wszystkich pociągów JR. I to muszę musiałam powiedzieć, że to wygląda jak taka bardzo, bardzo gruba książka telefoniczna, od której zresztą dostałem, oczywiście od tej babci, nie od książki, Dostałem taką kartkę z wydrukowanym jakimś mostem takim, przez który przejeżdża pociąg i tam na odwrocie są wszystkie dane o tym moście, więc byli to jacyś miłośnicy pociągów też w podróży. No i miałem jakiegoś Japończyka, który generalnie na każdej stacji robił zdjęcie tym taką tablicą zawierającym nazwę danej stacji, więc też jakiś, jakiś turysta kolejowy. Już nie mówiąc o wszystkich możliwych Japończykach, którzy gdzieś tam stali po różnych stacjach z aparatami i robili zdjęcia wszystkiemu, co poruszało się po szynach. Co ciekawe, zdarzył się nawet jeden obcokrajowiec, który jechał z Tokio do, sam nie wiedział gdzie, za pomocą też tego biletu, który ja mam. No i muszę przyznać, że ja w końcu też, przede wszystkim w tej drodze powrotnej, która już szła tak jak powinna, ponieważ jechałem według rozkładu, który wcześniej sprawdziłem sobie w internecie, Złapałem trochę tego klimatu i uświadomiłem sobie, że momentami to właśnie ta podróż tym takim lokalnym pociągiem, który gdzieś tam powoli, w ślimaczym tempie sunie po tych szynach ustawionych, gdzieś tam na moście czy na zboczu jakiejś kolejnej malowniczej góry. Jest to naprawdę niesamowita rzecz i czasami warto tak się przejechać po Japonii, a nie tylko wsiadać do Shinkansenu czy innego tam super pośpiesznego i, i mykać aż do kolejnej miejscowości. Ja w każdym razie jestem bardzo zadowolony z tej wycieczki i mogę polecić właśnie taką podróż pociągami lokalnymi wszystkim tym, którzy mają w sobie chociaż trochę miłośnika kolei i chcą zobaczyć trochę mniej uczyszczanych przez turystów miejsc. To tyle na ten odcinek. Zapraszam jeszcze raz do obejrzenia sobie zdjęć na mojej stronie pod podcastem oraz jak zwykle do komentowania i subskrybowania RSS-ów. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Gom jabbar.